Cześć, audycja kadr Ci w oko. dzisiaj odcinek 53, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak minęły kolejne dwa tygodnie. Coraz bliżej do szlampestu, tak, coraz już... bliżej do naszych e, drugich urodzin. Tak, naszych drugich urodzin, ale powiem Ci szczerze, że jeszcze tak dwa dni temu o tym w ogóle nie myślałem, no, a tymczasem no faktycznie coraz, coraz bliżej tak, do tego pięknego dnia. Szkoda, że schroniliśmy na samym początku i pierwsze dwa odcinki puszczaliśmy co tydzień, bo tak to moglibyśmy jakoś łatwiej liczyć, kiedy te dwa tygodnie mijają. Tak, no ja jak zwykle musiałem to zepsuć, bo to chyba był mój pomysł, prawda? Nie, no, razem to ustaliliśmy, bo pierwsze odcinki były krótsze, nie? Miały 48 minut. Mhm. Bardzo szybko się to przynajmniej wrzucało na różne serwisy teraz te... Prawie dwugodzinne odcinki zajmują trochę więcej. No i tak. Ale to jest tylko kwestia techniczna, to jest taki mały problemik, to nie jest w zasadzie żaden problemik. Dokładnie tak. Dla mnie nie dla mnie, bo ja się tym w ogóle nie zajmuję. <grym> Natomiast. Ale dużo się zmieniło. Mamy muzyczkę w tle. Tak, i mamy opening. Tak, którego nie było w pierwszym odcinku. I, tak, i mamy ten takie fajne tło na YouTube. No mówię muzyczkę. A, tło! tło. A, a, no, no te, te, te obrazki, które robisz w magicznym programie, którym w trzy minuty zrobić zdjęcie do tła. Bardzo fajna rzecz, oczywiście nie ogarniam tego, ale um, przejdźmy już do rzeczy komi tak. komiksowych jak najbardziej. Więc o serialach później Tak jest. No więc Black Panther obejrzeliśmy. Nie, jeszcze nie obejrzeliśmy, natomiast... Hmm, um, a wszedł do kina już? Nie, no gdzie tam. tak i tam. Ale Black Lightning obejrzał. O, fajnie. A ja nie. <ślares> Utknąłem gdzieś tak w połowie pierwszego odcinka, nie przekonał Ale... Przenieśmy się do Francji, do Angoulême. Mm -hmm. tak, musieliśmy sobie sprawdzić, jak się to Te wymawia powiem, przed odcinkiem. my tego źle nie <laughs> Otóż to. No jeżeli, jeżeli wierzyć temu, co wycedziło nam Google tłumacz, no to to się... Angoulême. Angoulême. I tutaj e, Richard Corben, Emmanuel Gibert oraz Chris Ware byli nominowani do nagrody Angoulême Grand Prix mm -hmm. i wygrał ten pierwszy, Richard Corbin który na polskim rynku komiksowym jak dotąd nie zaznaczył się jakoś bardzo mocno. Znaczy jest obecny, ale nie tak, żeby któryś z jego tytułów był takim chyba super klasykiem, prawda? No, dokładnie tak. Jeśli chodzi o komiksy Richarda Corbena w Polsce, to w zeszłym roku był Cage od muchy. Wcześniej był I to był bardzo fajny komiks. Tak, wcześniej była miniseria Banner wydana przez Mandragore. A także z tego, co udało mi się tutaj ustalić, to jest jeszcze. Jego rysunki pojawiły się w trzech tomach Helboja. Był to tom 9, 12 i 13. O bardzo podobnie brzmiących tytułach, ale to już tam jest może kwestia na inny, inny moment. Więc Richarda Corbena w Polsce było jak dotąd no nie za dużo. A jest to no nazwisko bardzo, bardzo duże w komiksowym świecie. On tutaj. Urodził się 1 października 1940 roku i ma na koncie po prostu całą masę projektów. Ma bardzo spe specyficzny i charakterystyczny styl rysunku, który no zdecydowanie nie wszystkim przypada do gustu. Jest aktywny do dzisiaj przede wszystkim, bo w EPN tam widziałem i w Dark Horse, i w IDW jakieś jego tytuły. Ale to te, też cały czas jakby idzie z duchem czasu, prawda? Bo na przykład pomimo całego szacunku do, do Jurgensa, jaki mam, to no, Jurgens się zatrzymał w swoim najlepszym okresie i jak on coś teraz robi, to, to jest dokładnie kalka tego, co robił 20 lat temu. Mm -hmm. Natomiast Richard Corbin zdecydowanie jest takim artystą, który rozwinął skrzydła, chociaż cały czas zachowuje ten swój taki najbardziej charakterystyczny styl, ale faktycznie... Widać... No, no oczywiście, ma, ma swój styl, ale jednak adaptuje się do tego, jak zmieniła się przez, no, przez lata tak naprawdę sposób narracji opowiadania tam komiksach. Richard Corben pierwszy, je, pierwsze jego takie znane dzieło to było i tutaj pewnie przekręcę tą nazwę, bo mamy z dużych liter napisane r -O -W -L -F, więc nie wiem czy to jest skrót, czy to mam przeczytać jako ROWL. E, w każdym razie to jest taki, taka praca, która zwróciła uwagę na tego e, artystę. E, on później dostał się do heavy metalu, gdzie już jego nazwisko zostało bardzo ciepło przyjęte i mocno się rozpromowało, a później to już było z górki. Jeżeli wejdzie się na Wikipedię, na Comic Vine czy na inne źródła, to po prostu spis prac, przy których Corben e, brał udział, no to jest mega długi. Mm -hmm. No a w Polsce tak jak wspomnieliśmy, no, na, razie, na razie Cage, na razie Banner, na razie Hellboy, może e, ta nagroda sprawi, że ktoś sięgnie po jego, po jego pracę. To jest taki rysownik, którego autorskie projekty bardzo by mi pasowały na przykład do Kultury Gniewu czy do Timofa, ale zobaczymy jak to będzie. W każdym razie gr gratulacje na pewno dla e, tego tego Natomiast z kim wygrał? Wygrał z innymi twórcami komiksowymi, którzy jak najbardziej zasługują na podobne wyróżnienie. No Raczej do Grand Prix nie są nominowane osoby z przypadku. Tak, tak, więc... tylko to jest właśnie taka... No, Problem z każdą większą nagrodą jest, jest to, że jak są 3, 5, 6 osób nominowanych, to tak naprawdę chyba ka każdy z nich w jakiś sposób zasługuje na, na tą nagrodę. I tutaj na przykład Chris Ware, również nominowany, to jest człowiek, który odpowiada za Building Stories czy za komiks z Jimmym Corriganem, najmądrzejszym chłopcem na ziemi. Emanuel Gibert z kolei w Polsce znany z fotografa, wydanego przez wydawnictwo komiksowe a także przez Cykl Ariol, to jest skierowany dla młodszego czytelnika, który publikowało wydawnictwo Adamada, mniej, mniej znane. Więc ci artyści w jakimś tam stopniu w Polsce są, są obecni, aczkolwiek no, to kolejny raz nagroda Grand Prix z Angulem, pokazuje, że no, jest jeszcze masa autorów i ich prac, których no, w Polsce nie odkryliśmy. No i może to się w końcu zmieni. Zobaczymy, jak to będzie. Ja trzymam kciuki za to, żeby Korbena było troszeczkę więcej w Polsce, bo bardzo lubię styl tego, styl tego artysty. No ale z drugiej strony, no wiadomo, to nie jest gość, który zadomowił się w DC czy Marvelu, więc z automatu ma troszeczkę pod górkę u nas. Zwłaszcza obecnie. Ale kto wie. A czy wiesz, wśród... Yy... No Egmont raczej nie sięgnie. No, no ale wiesz, jeszcze jest cykl mistrzów komiksu, prawda? No, Mobius, jako już nie ma? Nie, ostatnio chyba coś tak bar bardzo rzadko się pojawia. Ale okazuje. tak czy jak wiesz, Mars też się pojawia i tak dalej. Mhm. E Mobiusa wydawali, więc wydaje mi się, że no nie trafi do takiej ilości jak, jak no. DC, Marvel i tak dalej, ale... Do tych, do kogo ma trafić, to trafi na pewno. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o mistrzów komiksu, to ostatni tom, który się ukazał w tej serii, to było wznowienie Sandmana, Nocy Nieskończonych, które wyszło bodajże miesiąc temu, więc okej, okay. cykl, cykl żyje, ale z drugiej <grym> strony... A, ale wiesz no. o co mi chodzi. Wiem o co, wiem o co Jak nie, Kto by tego nie wydał, znajdą się do tego odbiorcy, bo dobry artysta się zawsze wybroni. Oby tak było. Natomiast przejdźmy teraz do Polski Do Polski i tutaj mamy Restart Inicjatywy Wydawniczej Celuloza. Mhm. Celuloza była taką, no jak to właśnie tutaj zostało powiedziane inicjatywą wydawniczą, która dotąd wydała tylko jeden komiks i to było 12 lat temu. czy znaczy Trochę minęło, ale... Tak? I to była, muszę się skupić teraz, Paronomazja. Składająca się z 68, 68 czarno-białych stron w formacie B5. Tytuł kompletnie mi nieznany, niestety. 12 lat temu to w ogóle w mojej głowie nie, nie mieściło się to, że istnieje. Na chleb mówiłeś Bep. Nie. 12 lat temu po prostu w mojej głowie jeszcze się nie mieściło to, że istnieje komiks poza Marvelem i DC. więc... No, przecież czytałeś produkt? No, czytałem produkt. To było 12 lat temu? Tak, czytałem Asterixy, wiesz te, te sprawy, ale. To był skrót myślowy. Tak, oczywiście. To był skrót myślowy. Po, polski komiks to był dla mnie produkt i nic poza tym. O dobra, to może jeszcze tam tytuły i, i inne starsze rzeczy. O... I komiksowo. I pewnie byśmy dużo rzeczy wymienili, więc nie będziemy się pogrążać. <grym> dobra, ja... Przechodzimy dalej. No Ja tam się nie muszę już bardziej pogrążać. Bardziej niezależny. Komiks o. polski nie istniał dla ciebie. Otóż to. N więc y celuloza powraca i na razie zapowiedziane, zapowiedziany został jeden tytuł. Który będzie Centrum Wszechświata. Jest to komiks, który powstał w e, akcji Rysowania 24-godzinnego, które odbyło się w Poznaniu w zeszłym roku i za Centrum Wszechświata odpowiedzialni będą Dan e, są Daniel Gizicki, twój, e, który. Tutaj tu, scenariusz. Tak, tutaj scenariusz, jest znany z, z takich serii jak Postapo czy z Ilesa McCabe. Mm, natomiast rysunki wykona, wykonał Grzegorz Pawlak. Mhm. Znany z Benedykta Nabca i Skarbu Piratów, z profesora Andrusa, czy z serii Villain, która ukazuje się w Stanach. I ze świetnego swojego Instagrama, który jest regularnie lajkowany prze, przez nas obu. No i przede wszystkim też jest znany z tego, że na ubiegłorocznych Złotych Kurczakach u, udzielił nam wywiadu, prawda? Dokładnie. Więc tam się możecie cofnąć, jakieś około 25 odcinków do tyłu i znajdziecie. Z Mieliśmy wtedy... Ilustracja już na tym. Nie pamiętam, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie. Niemniej. Nie, nie, nie mieliśmy. Niemniej pamiętam, że wtedy już Grzegorz tam mówił o tym, że są jakieś plany na różne, różne rzeczy, ale nie może mówić, więc być może właśnie celuloza jest taką rzeczą, o której wtedy nie mógł powiedzieć. Mhm. I wiemy o tym, że Centrum Wszechświata się ukaże. Nie wiadomo jeszcze do końca kiedy, ale to jest ten pierwszy tytuł, który ma się ukazać pod szydem celulozy po powrocie. Natomiast wspomniano także, że będzie kontynuacja Paro Numasi i to będzie miniseria Mercy składająca się z czterech zeszytów po 22 strony, które również będzie rysował Grzegorz Pawlak i być może pojawią się wydania komiksów, które kiedyś publikowała, publikowała nie do końca celuloza, bo celuloza była inicjatywą wydawniczą, która nastąpiła po innych Inicjatywach, które też tam wydawały jakieś pojedyncze komiksy. I na przykład było, jedną z nich było, była taka inicjatywa, która wydała karelki. Ja bardzo, czyta, bardzo czytam, bardzo czekam na to, żeby potwierdzono wznowienie karelków, bo byłbym mega zadowolony z tego, gdyby udało się właśnie to wznowić. To Razem z New Kids, on, New the kids the on The Block, tak i w ogóle. K KRL mistrz. Ale też bardzo bym się cieszył, gdyby e, paranomazja w jakiś sposób, jeśli Mercy ma być kontynuacją tego, mm -hmm. to warto, żeby poznać to, co było. I tutaj teraz zapewne przekręcę dwie rzeczy, ale powiem o dwóch rzeczach. <grych> Otóż, jeśli dobrze kojarzy, to był wywiad z Danielem Gizickim, który wspomniał, że raczej nie jest pla planowany yy, wznowienie par paronomazji. To, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, karelki chyba, chyba się ukazały w inicjatywie wydawniczej, która się nazywa GIL i Spółka. Tak mi się wydaje, że to się tak nazywało, ale tutaj ja, jadę, jadę bez dubla i z pamięci, <grym> więc, więc mogę coś pomylić. W każdym razie yy, taka inicjatywa Cieszy, że rusza, przynajmniej nas, mam nadzieję, że was też, bo y, trzymamy kciuki z, z reguły za tego typu pomysły, oby takich pomysłów. A, a kiedyś nie trzymaliśmy, bo powiedziałeś, że z reguły trzymamy. M no, bo... Nie trzymamy, jak o czymś nie wiemy. M mówię, mówię za siebie, bo pamiętasz, chyba się nawet przyznałem na, na łamach podcastu, że jeszcze pięć lat temu, to tak na, będąc w Łodzi, przechodząc koło stoiska z jakimiś z zinami, to tylko było takie... I, I szuramy dalej do multiversum, nie? Teraz jest, na szczęście, totalnie odwrotnie, nawróciłem się. Ja Przy... kiedyś bardzo liczyłem na rycerza ciernistego krzewu. Ta na. Teraz minuta ciszy. Nie, żartowałem, że się minuta <grym> ciszy, to jest. W każdym razie za celulozą będziemy, na celulozę będziemy spoglądać. Mamy nadzieję, że już wkrótce ukaże się Centrum Wszechświata. Mhm. Po, pra, prawdopodobnie, tak przypuszczam, że to będzie, będą okolice Komiksowej Warszawy, bo to chyba jest tak, takie miejsce, na które będzie przygotowane bardzo dużo premier. Więc zobaczymy, śledzimy inicjatywę celuloza. Celulozy też możecie sami śledzić na, na Facebooku, Facebooku dokładnie, na tak? fanpage'u celulozy. Ale też na fanpage'u prowadzonym przez scenarzystę Daniela Gizickiego współczesny polski komiks, który warto śledzić. Tak, tak jak najbardziej. Zostajemy w klimatach polskich komiksów niezależnych, tak, tak to można powiedzieć. Tak. I wiemy, że Bazmak, który mm -mm. już został jakiś czas temu zapowiedziany. tym Z piękną okładką. Tak, Tym razem właśnie poznaliśmy tą okładkę. I spis treści i spis treści. Chyba to było nawet udostępnione na naszym Facebooku, prawda? Jak, jak zobaczyłeś, to pewnie to udostępniłeś. jest szansa za to? Jest szansa. Nie pamiętasz? To znaczy pamiętam, że okładkę na pewno udostępniałem. Nie jestem pewien, czy udostępniałem spis treści, bo tam było coś o parafii świętego Andrzeja. Chciałem napisać coś zabawnego i nic nie wymyśliłem oczywiście, więc pewnie nie udostępniłem Musiałby, tego wtedy. Musiało Musiał być wcześniej rano, rozumiem. A no. Na, natomiast y, pojawiła się ta okładka, to, co mi się rzuciło w oczy na okładce, oprócz oczywiście tego, że bardzo fajny rysunek. Krzysiek z kilometra znajduje cenę na okładce. Dokładnie tak. Cena jest zaskakująca, ponieważ wynosi 12 zł. A ja spodziewałem się, że będzie dużo wyższa. Dlaczego I, się... i, i, i dlatego Krzysiek jest niezadowolony no, po raz kolejny. Nie, to jest skandal. i To, Kup dwa. to jest skandal, to powinno być dużo droższe. Nie, ale tak, ża żartujemy, po prostu pamiętam, że w zeszłym roku, będąc na Złotych Kurczakach, to rzeczy od Bazgroli były z reguły 20-30 złotych, nie? Jakoś tak. No coś, co, co ty dupisz? Te, te, te, Przecież... Ee... Te, nowe, te nowe rzeczy, pomściciele i, i ee, rzeczy... Mavila. One wydaje, nie były po. dyszka kosztowały nie, stary. Mi się, mi się wydaje, że było po, po 20. Ty kupiłeś Breslau Triangle, który, jest, który był najdroższy ze ale, wszystkich. Ale Bre Breslau Triangle kupiłem. Gdzie indziej. Nieważne. Dla, dla mnie y, wydaje mi się, że Bazmak jest, jest tanią pozycją. Co nie się? Jest, jest Jest bardzo. Co, co cieszy, a cieszy, cieszy jeszcze bardziej to, że te, również na tej, tejże okładce jest napisane 1 na 4. co oznacza, że to nie będzie jakiś pojedynczy wyskok i jest planow są już od razu planowane kolejne rzeczy, co mnie. Co Czy czytałeś kurczango? Czytałem kurczango. Więc jeśli chodzi o numerację, to no. To kurczango jest tym tytułem, które się ukazało. Cztery z trzech, tak. tak to... cztery z trzech. No więc tym bardziej, jeżeli na okładce bazmagu jest 1 na cztery, to kto wie, czy nie dostaniemy 5 części, 6 części, albo dwie. Nie wiadomo, ale, ale cieszy... Oby jak najwięcej. Tak, ale cieszy fakt, że wstępny plan przynajmniej zakłada cztery odsłony, więc ja się cieszę jak najbardziej. Natomiast... Trzeba będzie znowu biec, żeby ci nie wykupili, bo pewnie będzie dostępne tylko tam tylko tam i, nigdy, I tylko nigdy, nigdy nigdzie indziej. Dokładnie. Jak zwykle zresztą od Was groli. Niemniej jest to kolejny powód, żeby czekać już z utęsknieniem na szlamfest. Już mamy gdzie mieszkać na tym szlamfeście, więc jest. Mamy o, gdzie mieszkać. Jest OK. Szlamfest z dnia na dzień robi się coraz ciekawszy. Teraz tylko wykombinować jak tam dojechać. Ogarniemy. Ogarniemy. Ogarniemy. Pewnie ciuchcią pojedziemy. Mhm. Bo wygoda. No, pod warunkiem, że nam PKP znowu nie zrobi psikus. No, tak, ale znaczy wiesz, najważniejszy jest czas przejazdu tak naprawdę. Nawet jak podstawią inne wagony niż te fajne nowe, to ważne, żeby, żeby w 5 godzin to ogarnąć. Zobaczymy. To oczywiście jest kwestia. Później tak by się zrygał, więc. Y, Captain Marvel. <ścoughs> po, pojawiło się pierwsze zdjęcie Brill Larson w stroju Kapitan Marvel. I ja zeżarłem chyba tonę popcornu czytając te dyskusje, które się wywiązały zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nie wiem, czy ty też tak miałeś. Obudziło mnie to. A Obudziło cię Zupałem to? Spałem sobie i nagle poczułem, że coś jest nie tak w półświatku superbohaterskim. I znalazłem. No, tak. <śmiech> Nastąpił taki <śmiech> wybuch, trochę trzęsienie ziemi. No cóż, my jak zwykle się z tego śmiejemy. Otóż pojawiło się zdjęcie, na którym widać są w kostiumie Captain Marvel. Jest kostium zielony. Nie. Goddammit. Bojkotujemy ten film. Wygląda jak Rita z Power Rangers. Bojkotujemy ten film to będzie porażka kaszana w życiu. Nie wybiorę się na ten film. Jak można było ją ubrać na zielono? Przecież kapitan Marvel ma dekolt do pępka i niebiesko czerwony kostium. Ma czy, czy nie, nie to nie mi, ma, nie mi, ma. Miss Marvel mi się teraz po, po, po chry... No Captain Marvel i Miss Marvel mi się teraz zlało. Więc jak to zwykle u fanostwa w moim przypadku było. Coś musiałem pomylić. Kształt kostiumu jest chyba podobny, tylko kolory są zupełnie inne. Ona ma jakieś taki czerwoną górę, tutaj taki błękit i złotą tą gwiazdę. Dokładnie tak. Teraz, teraz, teraz to sobie zwizualizowałem. Dokładnie tak to wygląda. Oczywiście, co bardziej rozsądne, osoby wskazują na to, że faktycznie kapitan Marvel ten komiksowy, oryginalny, pierwszy tam biegał w zielonym kostiumie. Czy to jest jakaś wariacja na ten I temat? I że coś z uniwersum Ultimate, chyba też jest nawiązanie na tym kostiumem. Tutaj już się aż tak nie, nie. Widziałem komentarz. Miałem trochę ciekawsze rzeczy do roboty niż niż research na temat kostiumu Kapitan Marvel w Uniwersum Ultimate. Ok. Niemniej po prostu taki kącik toczenia beki z ludzi, którzy, którzy po prostu muszą dupić o pewne rzeczy, No ten wrzucili tylko ten kostium. Tak zobaczyłem to zdjęcie, pierwszy raz mówię hmm, zielone. Chyba będzie haja o to, nie? No, Zajrzałem w komentarze. Na... Tam haja. <grych> Zaglądam w komentarze, patrzę na e, jednej z polskich grup e, facebookowych e, poświęconym komiksom. 240 komentarzy mówią, o Jezus, idę po popcorn. Aż tak? Idę po popcorn, bo to musi być po prostu dym. No i się okazało, że faktycznie troszeczkę dymiło i tu i tam, więc później zajrzałem na CBR zajrzałem na Newsaramy i tam też w komentarzach jest cudownie no, a, a na Bleeding Cool nawet nie wspominam więc tak tam już oko chaosu się pewnie otwierało je. tak dokładnie, więc jeżeli naprawdę czujecie się smutni to wejdźcie sobie na któreś z tych miejsc, które wymieniłem pooglądajcie sobie te komentarze, poczytajcie je naprawdę to po poprawia humor od razu a co do kostiumu no spoko, koskiem jak no. koskiem. Ja, ja z drugiej strony jednak cieszę się, że mm, poszli w skafander, taki zakrywający, dużo, że nie po, poszli w jakimś kierunku. Bitewnego bikini. Tak, bitewnego bikini. Mm. Więc, więc jak najbardziej spoko. A to czy to jest zielony, niebieski, żółty czy różowy koszium, to mi to tam w ogóle różnicy nie robi. Ważne, żeby film był spoko. Znaczy film, albo będzie taki jak albo wszystkie będzie, inne. Albo będzie taki jak, zwyk jak zwykle. Więc Jaki będzie zobaczymy za jakiś czas. Nie, nie pamiętam kiedy Miss Marvel ma się, Captain Marvel ma się pokazać w kinach. Zapewne 2019. Więc jeszcze mamy kupę czasu żeby się dowiedzieć jak to będzie wyglądało. Natomiast znacznie mniej czasu mają macie na wsparcie zbiórki na planszówkę The Walking Dead Allowed War. W dwóch wersjach, którą macie możliwość wsparcia. W dwóch wersjach? Są dwie wersje. Znaczy w wersji polskiej. Znaczy w wersji polskiej trwa, zbi trwa zbiórka, natomiast wersję angielską tutaj w tym naszym skrypciku napisałem tylko tak w ramach ciekawostki. E, zaraz do tego dojdę zresztą. Wersja polska, która obecnie jest zbierana na e, z... wspieram to. Już sprawdzam, tak dokładnie na wspieram to. W chwili obecnej, gdy nagrywamy, ma 21 880 złotych zebrane już z 30 tysięcy, które są potrzebne. Czyli jeszcze 8 tysięcy? No, po, ponieważ jest jeszcze kupa czasu na, na zebranie tych pieniędzy, tutaj zbiórka z tego co widzę będzie trwała jeszcze przez większą część lutego, to jestem dość mocno przekonany, że uda się zebrać tą kwotę. Natomiast... Chciałem wspomnieć właśnie chwilę o wersji angielskiej, która była zbierana na Kickstarterze. Zbiórka była na Kickstarterze. Potrzebowano na wydanie gry 50 tysięcy dolarów. Udało się zebrać, moment bo to duża cyferka, 685 853 dolarów, Więc przebicie tylko o. I zbiórka jest już zamknięta. No już dawno jest zamknięta. To, było, to była zeszłoroczna zbiórka. A widzisz. W każdym razie, no tak jak widać, udało się zebrać. Y... 1200% wymaganej kwoty i tam pamiętam, że obserwowałem tą zbiórkę, ponieważ The Walking Dead All, All Out War pojawiło się jako taka planszówka, taki bitewniak raczej, z płaską planszą, z żetonikami, tam proste, proste, proste rzeczy były po prostu tam, tam umieszczone, a wraz z przebijaniem kolejnych progów, które mm -hmm. następowało mega szybko. Tutaj pojawiały się takie rzeczy, że zamiast figurek, zamiast żetonów pojawiały się figurki. Później te figurki były, były ręcznie, zaczynały być ręcznie malowane. Pojawiały się jakieś akcesoria, które sprawiały, że płaska plansza nabierała trójwymiarowości. Ostatecznie, gdy zbiórka się skończyła, to po prostu ta gra jest na, ta, na takim wypasie się okazała, że no kurczę. Aż się chciało ją mm -hmm. mieć i teraz jest okazja, jest okazja, żeby ją mieć, ponieważ polska wersja Out War, jeżeli zostanie uzbierane te 30 tysięcy, to dostaniemy polską podstawową wersję. Z tego co widzę tutaj po opisach, no to właśnie z tymi wszystkimi figurkami, takimi tam elementami planży trójwymiarowymi, aczkolwiek nie będzie to pełna wersja, ponieważ wydawca tejże gry planuje przez dwa lata publikować wszelakie dodatki do tejże planszówki. Z tego co widzę, cele na, Polak, na na polskiej zbiórce są no nie są jakieś mega mocno atrakcyjne moim zdaniem, ponieważ kolejne cele po prostu dodają kolejne karty do tej gry, takie karty pancerza, karty przedmiotów, karty walk, które w jakiś sposób rozwiną tą, tą rozgrywkę. Aczkolwiek spodziewałem się czegoś, czegoś Więcej, na przykład nie miałem dodatkowych figurek. Niemniej, już za 155 zł można dostać za wsparcie kwotą 155 zł. Oczywiście można dostać podstawową polską wersję gry, wszystkie odblokowane cele oraz darmową dostawę paczkomatem, więc za 155 zł. wydaje mi się, że jest to całkiem fajna opcja, jak za taką planszówkę. Jeżeli orientujecie się, ile planszówki kosztują, to. To, to myślę, że mniej więcej kojarzycie, że 155 zł nie jest jakąś szczególnie wygórowaną kwotą. I ja ze swojej strony polecam wsparcie te, tej akcji. Już postanowiłem, że choćbym miał przez dwa tygodnie jechać na zupkach chińskich, to po kolejnej wypłacie, która nastąpi jeszcze w czasach, gdy zbiórka jeszcze będzie trwała, to no, planuję po prostu przelać te 155 zł. I zachęcam Was również do tego samego. Nie wiem, czy ty, ty jesteś też taki troszeczkę planszówkowy, prawda? Tak, znaczy kiedyś byłem bardziej zdecydowanie, teraz nie mam z kim grać. Natomiast... E... Ja nienawidzę gier na, na, od trzech osób. Bo w dwie osoby to bardzo łatwo jest mi, jest, jest mi grać, ale... Już... Z jednej strony tak, natomiast e... wychodząc z założenia jest gier, które grałem. Mhm. E... Gry, które są od dwóch do pięciu. Są tak naprawdę od 3 do 5 z możliwością gry w dwie osoby, która raczej jest do dupy. I gry na dwie osoby to są gry na dwie osoby i one się najlepiej w tym przypadku sprawdzają moim zdaniem. Mhm. I bardzo lubię mister Jacka. Mister <coughs> Jack jest jedną z moich ulubionych gier na dwie osoby. Ja niedawno miałem okazję zagrać w, w Gwiezdny Flux. Mhm. I Gwiezdny Flux jest od 2 do 6 osób i gra w dwie osoby jest możliwa, ale jest mało atrakcyjna. To jest fakt, więc tutaj przyznam ci się jak Na przykład rację? Mam nadzieję, że nie pomylę, ale chyba w wysokim napięciu jednej z moich ulubionych gier jest opcja grania od dwóch osób jest do dupy całkowicie. Uh -huh. I pewnie pomyliłem, jest od trzech osób i jest OK. no ale <laughs> okay, co zrobić. Na, natomiast e... doceniam, no, ale Walking Dead mi nigdy jakoś tak bardzo nie podeszło, więc pomijam. Okej, okay, dobra. Przejdźmy do wydawnictwa Planeta Komiksów. Wydawnictwo Planeta Komiksów ostatnio udostępniło taki dwuzdaniowy cykl zapowiedzi na najbliższy czas i ostatecznie już potwierdzono wydanie drugiej części Black Kiss w Polsce. To bardzo dobra wiadomość. No ja tutaj się tak troszeczkę, może troszeczkę nie, nie do końca z tym zgadzam, zaraz zresztą do tego e, przejdę. Black Kiss 2 jest planowany Powiedział ulubieniec czajki naszej, jako jedyny mu nie przyniósł Black Kissa do podpisu. W każdym razie Black Kiss 2 jest planowany na końcówkę marca, ewentualnie początek kwietnia. E, jeszcze wcześniej czeka, czeka nas siódmy tom chłopaków. Natomiast na czwarty amulet musimy troszeczkę poczekać, tutaj jest cytat, nie wiadomo dokładnie ile w komentarzu do tego posta na Facebooku jeszcze pojawiło się pytanie, a co z Green, z Green Hornetem? Odpowiedź taka dość lakoniczna, że nie zapomnieliśmy o tym komiksie, no ale wciąż nie, nie, nie został podany jakiś, jakiś konkret. Czy on się słabo sprzedał? Nie mam zielonego pojęcia. Byłoby to dla mnie takie no, dość zaskakujące. Natomiast co do Black Kiss 2, to e, tutaj muszę się przyznać, że jedynka mi się bardzo podobała, Dwójka jest po prostu okej, okay, jak dla mnie. Więc tutaj... Yy, Wciąż lepiej niż kontynuacja torpedo. Oczywiście. Ojej. Ojej. No, nie, teraz mam takie przebłyski jakieś wojenne. Brak z dwa w każdym razie będzie po polsku, no, udało się, a ponieważ no jak w każdym odcinku muszę to powiedzieć, to jest wydawnictwo Image, i tutaj, I tutaj się tr troszeczkę trudno negocjuje, zwłaszcza jeśli nie jest się przedstawicielem non-stop komiks, więc troszeczkę to trwało, ale ok, już można potwierdzić, będzie i czekamy na końcówkę marca w takim razie. Też się spodziewałem, że Blacklist będzie raczej planowane gdzieś tam w okolicach komiksowej Warszawy, ale nie, tutaj niespodzianka, właśnie tak jak już wspomniałem koniec marca, początek kwietnia. Troszkę mnie smuci to, że na czwarty to amuletu to trzeba poczekać. Ja jeszcze będziesz miał okazję o tym powiedzieć. No właśnie już do tego przechodzę <grym> wręcz. Dlaczego żałuję, że na czwarty tom amuletu trzeba poczekać, bo mam w rękach tom trzeci. Jest Spoiler podobał ci się. Jest zarąbisty. Kurczę. Amulet czyli skierowana dla nieco młodszego odbiorcy seria od Planety Komiksów, która Planeta Komiksów ma taką bardzo specyficzną ofertę, prawda? Bo z jednej strony mamy tutaj rzeczy od Garta Enisa z chłopakami na czele, z drugiej strony mamy komiksy pornograficzne i erotyczne, a z trzeciej strony mamy trupie gadki czy właśnie amulet, czyli takie rzeczy skierowane raczej dla młodszego odbiorcy. Trzeba robić tak, żeby każdy sobie mógł coś znaleźć. Tak i muszę powiedzieć, że jako czytelnik mający na półce większość komiksów od planety komiksów, to trafiają w moje gusta jak dotąd prawie idealnie, tylko jeden ich tytuł mi się nie, nie spodobał ale amulet akurat do, do nich nie należy Księga trzecia, Zaginione miasto tutaj taki fun fact, ponieważ na pierwszej stronie Zaginione miasto jest napisane na ostatniej stronie chyba e, troszeczkę korekta tutaj przy, przespała rzecz, ponieważ e, na ostatniej stronie mamy napisane Poszukiwacze chmur, jako o tym o tytule tego ty, tegoż, tegoż tomu co jest w sumie jest poprawne, oryginał? bo oryginał jest The Cloud Searcher, więc tutaj taki mały, taki mały, ma, malutka wpadka. Ale oprócz tego nie mam się absolutnie do niczego przyczepić. Amulet, tom, księga trzecia, rozwija wątki znane już z poprzednich dwóch odsłon i rozwija je w sposób znakomity. Jak dla mnie, ja się bawię przy tym komiksie po prostu jak, jak dziecko, czyli zmieniam się w grupę bardziej docelową. Bardzo mi się podoba to, że w trzecim tomie znowu dostajemy rozwinięcie świata przedstawionego na dotychczasowych, w dotychczasowych odsłonach te, tego cyklu i ten świat, który z jednej strony mamy tutaj do czynienia z taką typową fantastyką, taki, tak trochę magia i miedź, że mamy wiesz, miasta, tawerny, te, ten motyw drogi, główna bohaterka jest no, strzeże tego amuletu i po prostu włada magią, mówiąc oględnie i skrótowo. No ale z drugiej strony mamy tutaj me mechy się tutaj pojawiają. Mamy mhm. statki powietrzne, mamy broń palną i to taką nie do końca na naboje, tylko ona tutaj strzela, strzelane jest wiązkami energii. Więc tutaj mamy takie pomieszanie z poplątaniem, troszeczkę właśnie takiego typowego fantazy, ale gdzieś tam się przebijają motywy typowe raczej dla science fiction. I bardzo mi się podoba to, że Kazuki Kibuishi, czyli autor komiksu, doskonale te, te dwa aspekty wymieszał. I ten świat dzięki temu sprawia wrażenie właśnie takiego bardzo naturalnie budowanego i prowadzonego. Mega mi się podoba to, że oprócz tego, iż znane już wcześniej nam postacie znowu zostają rozwinięte, popchnięte troszeczkę do przodu, dzieje się z nimi coś ciekawego, na przykład Nawin, brat głównej bohaterki, Emily, który w pierwszym tomie spodziewałem się, że on stanie się takim płaczliwym, marudnym, młodszym bratem, a jednak okazuje się, że jest też na niego pomysł, pomimo tego, że on nie ma amuletu, który prawda, jest bardzo groźną bronią i w ogóle, on też ma, ma swoją rolę w tym komiksie jest na niego jakiś pomysł trochę, troszeczkę czekam na to aż na matkę Emilii i na Nawina też się pojawi jakiś bardziej wyrazisty pomysł niż bycie tą mądrą i dającą radę wszelakie no ale tak niektóre postacie znane z wcześniejszych tomów zmieniają strony konfliktu, pojawiają się też nowe postacie, które są bardzo ciekawie prowadzone, tutaj na przykład dochodzi załoga statku powietrznego, w którym dzieje się większość, większość akcji te, trzeciego tomu amuletu. No i te osoby, które zostają wprowadzone, też są bardzo fajnie yy, przedstawione. Je, je, mają jakieś backstory, chociaż wydaje się, że jeszcze przyjdzie czas na jakąś większą ekspozycję. Bardzo, bardzo mi się podoba warstwa graficzna amuletu. Tutaj jest parę razy w tomie. Yy, tutaj szukam teraz tak na szybko. O, jest. Taka pojedyncza plansza na dwie strony, która wygląda no po prostu obłędnie. Akurat otworzyłem na planszy, gdzie jest przedstawione miasto, w którym akurat znajdują się bohaterowie. Tutaj nie będę może jakoś dokładnie spoilerował, ale no jeśli chodzi o warstwę graficzną jest naprawdę super, gdy akcja przenosi się właśnie do statku powietrznego i podróżujemy nad, mm -hmm. nad krainami też jest bardzo ładnie i e, Kazu Kibuishi, no momentami mnie po prostu zachwyca swoimi rysunkami i cieszy to, że po trzech tomach Amulet non-stop się rozkręca. To nie jest tak, że pierwszy tom był takie wow i później jest po prostu prowadzenie historii, tylko jak dla mnie, z trzech tomów, które dotychczas przeczytałem, pierwszy był najsłabszy, przy czym wcale nie był zły, bo był fajną historią, ale drugi tom, trzeci tom, Rozkręcają y, fabułę na tyle, na tyle fajnie, bym mógł stwierdzić, że no, ta historia cały czas się rozwija i rozwija się w fajnym kierunku i fajnie mi się to czyta. Dlatego też czekam na ten tom czwarty. Troszeczkę żałuję, że będę musiał czekać długo, no ale z drugiej strony. Nie wiesz, jak długo, ale hmm. że musisz poczekać. Dokładnie, tak, ale z drugiej strony y, cieszy to, że seria się chyba najwyraźniej jednak przyjęła y, i będzie kontynuowana, bo zdecydowanie jest rzeczą wartą uwagi. Fajnie, fajnie napisana, bardzo ładnie narysowana. Wydanie od planety komiksów też nie, nie ma się do czego przyczepić. Moim zdaniem jedna z fajniejszych serii dla właśnie tej grupy docelowej. Zdecydowanie polecam. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać amuletu to jak najbardziej nie ma, nie ma się czego obawiać. Sięgajcie po tom pierwszy, a później, później już pójdzie z górki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja chciałem natomiast powiedzieć o komiksie Blacksat. I tutaj odniosę się głównie do pierwszego tomu, czyli Pośród Cieni. Ogólnie tomów jest pięć. Obecnie bez problemu możecie kupić mm, trzy tomy w Polsce. Pierwszy, drugi, czwarty. Z jakiegoś powodu... A dobra, nie. wszyscy wiemy z jakiego powodu. Tak, pierwszy, trzeci i czwarty. Drugi też jest... No, ci mogę spółki przynieść. No tak, tak, ale jeśli chodzi o ostatni dodruk od Egmontu, to no było, tak. była jedynka, trójka i czwórka. Nie. Nie? Jedynka, dwójka i czwórka. Dobrze, więc ja sprawdzę, który z nas ma rację, a ty... Mogę ci drugi serio przynieść z tego. Dobrze. Drugi to są arktyczni. Dobrze, opowiadaj dalej. Opowiadam dalej. Jest to komiks dwójki twórców Canalesa i Guarnido. To są Hiszpanie, którzy ten komiks wydali we Francji i jest to Kryminał Noir z antropomorficznymi zwierzętami. Co masz taką minę? Miałem rację, co? Uf, tak. Cię ściska teraz. Tak. No, to mam nie mam bój. <grym> jest to wspaniały komiks z wspaniałą historią i jeśli chodzi o rysunki, które robił tutaj Guarnido, to widać, że pracował w Disneyu przy animacjach, był głównym animatorem Hadesa w Herkulesie. I to też chyba to, Hades dla mnie był taką postacią, która miała przepiękną mimikę. Jakby dołożeniem do mimiki była ta jego płonąca głowa. I w Blacksadzie to z ilu zwierząt on jest w stanie wyciągnąć miny, których możecie się nie spodziewać, kiedy John Blacksad, główna postać, który jest kotem, przechodzi z bardzo różnych min, od bardzo, bardzo groźnych do takich super potulnych, uroczych jak zdjęcie w legitymacji, które raz pokazuję przez zabawny moment. Wszystko dzieje się w bliżej nieokreślonym mieście, prawda? To, to tam nie ma podane, Które jest z Nowym Jorkiem? Jakby, jakby nie patrzeć. I jeśli chodzi o klimat miasta, to tak dobrego klimatu samego miasta nie czułem od czasów Nowego Jorku i Okej. Okay. Jest przepięknie zilustrowane, są takie małe smaczki jak osoby siedzące na schodach kamienicy czynszowej, co pokazuje mniej więcej, jaka jest ta dzielnica. Ogólnie zaprojektowanie scenografii to, to, to jest najwyższy poziom, jaki można tutaj osiągnąć. Świetne postaci, świetna historia, kadry, które są tak filmowe yy, i wszy wszystko co już zasługuje na całą planszę dla siebie jest wybitne tutaj. Je jest czymś co moglibyście spokojnie o, gdzieś wydrukow znaczy wydrukować. Najlepiej kupić, powiesić, oprawić w ramkę, wytapetować pokój. Przepiękne są te yy, rysunki w tym komiksie, a historia im w żaden sposób nie ustępuje. I gra kolorem od tego, kiedy John Blacksad był szczęśliwy i wszystko jest super jasne i takie, że to są jedyne trzy plansze w tym komiksie, <śmiech> który, który, <śmiech> które są aż tak jasne. Do tego, co się dzieje później jest coraz ciemniej, coraz brudniej. Bardzo, bardzo pięknie zilustrowana rzecz. To... A, teraz, a teraz tak załóżmy, że siedziałem w piwnicy przez ostatnie 28 mhm. lat. O czym jest Blacksad? Jak szukasz, to mówię, że jest kryminałem Noir. O, no tak, o... ale to jakoś tak konkretnie, czy to, to, są, to jest jeden cykl połączony, czy każdy tom jest dla siebie? No, tak byśmy O to tak ci też. chodzi. Tak jest. A... Znaczy, ja wiem, ale może słucha, <laughs> słucha nas ktoś, kto nie wie. Postacie, znaczy główna postać Johna Blacksada jest czymś wspólnym dla, dla wszystkich tomów. Natomiast no, nie, nie uważam, żeby te wszystkie to były jakoś mocno ze sobą y, połączone. Dlatego to, że możecie przeczytać pierwszy, drugi, czwarty tom, y, nie jest jakimś wielkim, wielkim problemem tutaj. I jest to taka noir, palpowa y, historia klasycznego detektywa w klasycznym y, y, prochowcu, który nie gra zgodnie z zasadami. I y, y, no, świetny zwierzęcy kryminał. Jeśli podoba Wam się. E, nie podoba Ci się określenie zwierzęcy kryminał? Nie, nie, nie, nie, nie, o, nie o to chodziło teraz. E, jeśli, o, jeśli nie czytaliście Blacksada albo nie słyszeliście o Blacksadzie, a podobał Wam się na przykład Zwierzogród e, Disneya, no to, to Blacksad mógłby. To znaczy, to e, Zwierzogród mógłby być Blacksadem. Jest to no, no, wspaniały komiks. I wielokrotnie możecie go czytać za każdym razem znajdziecie coś nowego, jakiś smaczek ukryty w rysunkach. Już samo to jaki bałagan jest u Blacksada, to możecie tam spędzić sporo czasu przeglądając co u niego gdzie leży. Więc świetna rzecz i ka każdemu polecam. No, troszkę brutalniejsza. Pewnych momentach, więc nie tak, żeby koniecznie dzieciom, może. Nie do końca taki zwierzogród w takim razie. Znaczy nie, nie Mówię, że zwierzogród mógłby być Blacksadem, gdyby nie, no, gdyby nie pewne obostrzenia. Mhm. Ale wspaniała rzecz. No i pan bardzo cieszy to, że wydawnictwo Egmont to wznowiło. Dokładnie. W takim fajnym wydaniu. Twarda, no, europejskie twarde oprawa. Tak, twarde oprawa. Chyba to nie jest jakoś szczególnie duży wydatek, jeśli dobrze kojarzę. Okładkowa, cztery duchy. Więc, więc jak najbardziej. W większości sklepów troszkę taniej. Jak najbardziej brać. Natomiast dwa odcinki temu mieliśmy to nasze kadrowe podsumowanie roku 2017 i była tam taka bardzo fajna kategoria pod tytułem Rzeczy, które chcieliśmy przeczytać, ale z jakiegoś powodu daliśmy dupy. No i ja tam wymieniłem integral na szybko spisane. No i dziś mogę powiedzieć, mam. Przeczytałem i właśnie chciałem powiedzieć troszeczkę więcej na ten temat. <śmiech> na początek, jako że lubię opowiadać rzeczy żenujące z mojego życia, <śmiech> muszę powiedzieć, że dopóki nie dostałem integralu na szybko spisane, spodziewałem się zupełnie innej historii, ponieważ gdy zainteresowałem się pierwszy raz e, tytułem na szybko spisane, było, był to już komiks, te pierwsze dwie części oczywiście, był to, był to już komiks dawno niedostępny. A jako, że no, był niedostępny, no to też, <śmiech> przepraszam, też jakoś szczególnie mocno nie interesowałem się tym, co, o czym jest ten komiks. I z jakiegoś powodu w mojej głowie narodził, narodziła się myśl, że na szybko spisane to jest yy, taki, takie zbiorcze wydanie krótkich form komiksowych autorstwa Michała Śledzińskiego. No i troszeczkę się zdziwiłem, gdy dostałem ten integral i zacząłem go czytać. I okazało się, że jest to po prostu pojedyncza, długa, rozbita na trzy tomy historia o przygodach. I tutaj posłużę się opisem z tyłu okładki pewnego introwertycznego człowieczka. No i tutaj mamy właśnie taką historię. Główny bohater, głównego bohatera poznajemy jako, jako małego dzieciaka i obserwujemy jego najważniejsze momenty w życiu. Wszystko jest opisane w taki bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo znajomy sposób, o tak bym może powiedział. Chodzi, chodzi mi o to, że łatwo jest mi się utożsamić z tą główną postacią. Być może z powodu tego, że też jestem pewnym introwertycznym człowieczkiem. I Dlatego opowiadam i... połowę historię ze swojego <śmiech> życia. <śmiech> Dokładnie <śmiech> tak komiks opowiada o takich właśnie jak już wspomniałem dość ważnych momentach w życiu głównego bohatera ale są one jednocześnie takie dość zwyczajne bo mamy tutaj o dorastaniu mamy o pierwszej miłości, mamy o wejściu w świat dorosłych pierwsza praca, nieudane bądź też udane relacje z innymi osobami wszystko to Daje nam, nie wiem jak to wyglądało oczywiście w, to, w tomikach, ale w wydaniu zbiorczym mamy to fajnie, o, tak właśnie zebrane, zauważyłem, o, że nie ma tutaj roz, rozbicia na tą pierwszy, tą drugi, tą trzeci, tylko fajnie jest to przygotowane jako, jako jedna całość, którą można spokojnie pochłonąć i czytało mi się to na tyle fajnie, że właśnie to po, tak poleciało na raz jeżeli mam do czynienia z komiksem, który wsysam na raz, czyli siadam od początku do końca, ewentualnie jakieś tam z przerwą, na nie wiem sięgnięcie po coś do picia, no to to jest znak że tytuł mi się bardzo spodobał, no i tutaj właśnie ta taka historia, która jest w pewnym sensie, mogę się z nią utożsamić, myślę, że wielu czytelników mogłoby się utożsamić z tym, co tu się, co, co na łamach nie szybko e, można zobaczyć przeczytać. To jest właśnie taka siła tej historii. Ja zawsze lubiłem tego typu opowieści komiksowe kiedy umiałem się utożsamić z głównym bohaterem w jakiś sposób e, dzieląc niektóre wydarzenia z życia albo że w sensie takim, że coś podobnego mi się zdarzyło. no i to jest właśnie taka rzecz, która trzymała mnie przy, przy tym tytule od, od początku do końca nie znalazłem w nim ani jednego takiego momentu, w którym uznałem, że coś mi się nie podoba rysunkowo no jest to typowy Michał Siedziński tutaj nie, nie, nie mamy jakiegoś dramatycznej, dramatycznej zmiany stylu rysunków więc jeżeli lubicie ilustrację tegoż autora to tutaj się na pewno nie zawiedziecie bardzo mi się podoba to że widać tak, tak, takie troszeczkę przejścia pomiędzy poszczególnymi tomami gdy już udało mi się ustalić gdzie, gdzie się kończy jeden tom a kolejny się zaczyna widać że to powstawało przez kilka, na kilka długich lat. No ale w końcu udało się prawda, ten pierwszy tom 1980-1990 on się ukazał chyba w 2007 roku. Mhm. Więc to kawałek, kawałek czasu minął od, od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia tej historii. To troszeczkę widać w rysunkach, no ale to nie jest, nie jest jakaś, jakaś wada. To jest raczej ciekawostka. I lektura Integrala na szybko spisane no sprawiła że rzeczy z kategorii o której wspomniałem powinienem zdecydowanie szybciej nadrabiać bo okazuje się że że ta rzecz którą no, z jakiegoś powodu pominąłem no, okazuje się być jedną z lepszych rzeczy które które w ogóle pominąłem które przeczytałem w ostatnim czasie i tutaj nie będę mówił że e, nie będę mówił, że jest to jeden z najlepszych tytułów jakie przeczytałem w życiu, czy, czy coś w ten deseń, ale z pewnością gdybym na, po na szybko spisane sięgnął jeszcze w ubiegłym roku to, na to, to znalazłby się w innej kategorii podejrzewam w naszym kadrowym podsumowaniu. Tak bardzo ten komiks mi się podobał, Tutaj oczywiście jeśli chodzi o jakość wydania no to mamy kultura gniewu i wszystko jasne, czyli nie można się absolutnie do niczego przyczepić, no jest bardzo ładny ten komiks. Cena okładkowa 49,90 więc myślę, że z pewnością gdzieś tam troszeczkę taniej go idzie dostać. Jest to bardzo fajna cena jak za 160-stronicowy tom. No i z tego co tak sobie na szybko sprawdziłem przed nagraniem, no to trzeci tom sam dla siebie, on był chyba okładkowo 10 zł tańszy niż cały Integral. Więc, więc, no ale też tutaj mówimy o tro troszeczkę innej, innym standardzie wydawniczym. Niemniej, jeżeli tak jak ja nie mieliście okazji e, przeczytać tych wcześniejszych dwóch tomów, to macie świetną okazję, żeby ten naprawdę fajny komiks w jednym, fajnym wydaniu zbiorczym sobie przeczytać. I ja do tego jak najbardziej zachęcam. A ja przejdę teraz do Ameryki. I jest to komiks, który znalazłem na komiksologii w zakładce Independent. Jest to Winter Dark, czyli jak zima, ale pisana przez Y. I jest to komiks post-apo, opowiadający o świecie, który narodził się po nadejściu powiedzmy nowej epoki lodowcowej. Wszystko zamarzło, jest mnóstwo śniegu. Większa część komiksu samego początku dzieje się w, w Nowym Jorku, który został cofnięty tak do do średniowiecza, co jest bardzo fajnym kontrastem, bo mamy budynki, które znamy, jeśli kiedyś byliśmy w Nowym Jorku albo widzieliśmy jakiś film, w którym akurat przypadkowo Nowy Jork się pojawił. Ale mamy e, ludzi z koronami, rycerzy i tak dalej, i tak dalej. Cofniętą technologię po zamrożonych rzekach płyną wielkie katamarany na łyżwach gigantycznych łyżwach. Brakło mi lepszego słowa niż łyżwa do tego. Żebyście sobie nie wyobrażali takich małych bucików pod, pod, pod, łodą, pod łodzią, bo to by mogło nie wypalić. Komiks został wydany przez Resolution Independent Comics, znany dla Krzyśka jako Facebook, ponieważ to no, takie... logo jest wyjątkowo podobne, no, tak. rzeczywiście. Artystą odpowiadającym za rysunki jest Jet do Doherty, który narysował parę rzeczy w DC. Jeden to Action Comics w New 52. Coś do Batman Eternal, ale kto no, do Batman Eternal War's nie rysował. Fa War's Finest też tam było, z tego co Tak, widziałem. Tak, tak, tak. Więc parę rzeczy narysował, natomiast no jego nazwisko wydaje mi się, że nie przebiło się jakoś, jakoś bardzo. A y, komiks napisał y, PT James Ford, którego żadnej publikacji nie znalazłem. Przecież było tam napisane, że jest producentem telewizyjnym, to muszę w tym trochę więcej pogrzebać. E jeśli chodzi o rysunki, jest bardzo fajnie. bo Bardzo, bardzo ładnie są zrobione. Y jeden ze splaszy, który mi się tam bardzo rzucił w oczy, to jest moment, kiedy słońce zachodzi i e wszędzie w Nowym Jorku jest śnieg, a we wnętrzu któregoś z, z przeszklonych biurowców, e tacy technokapłani, tak się zresztą e, określają, e, hodują zboże. I bardzo fajny jest kontrast do tej bieli wszędzie wokół śniegu, a w środku ho, hodują, hodują zboże. I tam poznajemy właśnie Winter, która jest księżniczką Nowego Jorku i bardzo chcę skończyć lekcję, żeby iść na dach i napychać śnieżki kamieniami i rzucać w pospólstwo. E, więc na początku jest tak średnio przedstawiona. Natomiast później poznajemy jeszcze kilka postaci, które w jakiś sposób prędzej czy później zazębią się ze sobą. Jest bardzo fajna scena walki z wielkim niedźwiedziem polarnym gdzieś w okolicy wielkich jezior w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy numer, który zawiera dwa numery wprowadzające. Te, taką informację znalazłem, że w pierwszym zeszycie, pierwszy zeszyt jest pogrubiony po prostu, żeby więcej przedstawić. Kosztował 4 dolany, dolary. No, możecie go bez problemu sobie znaleźć na, na Comixology. Z tego co widziałem, drugi numer ma się ukazać w lutym kiedyś. Nie, nie ma jeszcze dokładnej, dokładnej daty podanej, a, ale myślę, że, że chętnie sięgnę po coś takiego. Ja się zaskoczę cię nieplanowanym pytaniem, mm -hmm. czy mamy tutaj do czynienia tylko z cyfrową wersją? E, jako osoba posiadająca cyfrową wersję olałem temat, <śmiech> Wie, więc nie, nie mam pojęcia po prostu mm -hmm. czy wyszedł e, też niecyfrowo. Natomiast na e, fanpage'u facebookowym wydawnictwa e, jest bezpośredni odnośnik do Comicsology przy zakupie. Więc wydaje mi się, że może pójdzie coraz popularniejszą drogą wydawania zeszytów tylko w cyfrze, a tom zbiorczy jak będzie, jak się dobrze przyjmie, to wtedy pójdzie do druku. Ja, ja jako właśnie zwolennik raczej w wersji drukowanych niż cyfrowych to zainteresuję się, bo faktycznie widziałem parę stron z tego komiksu i no, wygląda to Wygląda to bardzo, Wygląda bardzo dobrze. Wygląda no? fajnie. Zimowe post-apo w y, Nowym Jorku z rycerzami to mimo wszystko jest coś nowego y, dla mnie. Chętnie sprawdzę kolejne numery, zwłaszcza, że rysunki bardzo mi odpowiadają, a no, z, znasz moje zdanie na temat historii w pierwszym numerze. Ma, masz, masz coś, co ch seria chce być y, wydawana regularnie i nie, nie być mini maxi serią, tylko ongoingiem, mhm. więc po czymś, co może dociągnąć do 50 numerów ciężko wydać opinię po, po pierwszym zeszycie. Jak najbardziej. Ale polecam wam, Wa warto sprawdzić, okładka jest bardzo fajna i nic co jest na okładce nie ma w zeszycie, co jest trochę błędem, bo mamy właśnie księżniczkę Winter stojącą przed zamkiem Nowego Jorku mhm. i mnóstwo głów nabitych na palę Myślę, że podlinkujemy do tego komiksu. Tak, tak, tak. Oczywiście link będzie. Link będzie też do fanpage'a, jak zawsze w rozpisce. Mm -hmm. Ja wam polecam, bo zapowiada się naprawdę fajnie. A ponieważ widziałem twoją listę na Comixology to podejrzewam, że jeszcze nieraz wrócimy do tem tematu komiksów, o których nikt nigdy nie słyszał mm. przynajmniej w Polsce. Więc. Yy, we... na, na pewno tak, bo. <grym> Okazało się, że łatwiej jest przeglądać komiksology na kompie niż na, na telefonie i tam można o wiele łatwiej coś znaleźć. Mm -hmm. Także na, na pewno indie tytuły z komiksology będą, to znaczy indie tytuły dostępne na komiksology będą tutaj wracać. No bo ja nie ukrywam o Winter Dark usłyszałem pierwszy raz, gdy dowiedziałem się, że będziesz o tym komiksie opowiadał. Ja trzy dni temu jak go kupiłem. No i spokój. Komiks w ogóle wyszedł 10 stycznia, więc jest cały czas, można powiedzieć, świeżynką. Okej, okay, więc zobaczymy w jakim, w jakim kierunku ta seria się rozwinie. Natomiast przejdźmy do takiego naszego głównego tematu dzisiejszego odcinka, Kto który zapisały, zapisaliśmy tutaj na naszej rozpisce jako nasze niestworzone historie. Tak. Tym razem nie będziemy tutaj opowiadać znowu o naszych komiksowych originach, czy coś w ten deseń. Albo o naszych przypałowych. Ty. A to do, do, do przypałowych historii jeszcze nie raz będziemy wracać. Tym, dobrze, że... że nie mamy wideo, bo byśmy przypał na to. to by dopiero była przypałowa historia. Niemniej, na, przez nasze niestworzone historie m, mam na myśli, nie, mamy tutaj na myśli... Że nie umiemy rysować. Tak, i jak chyba większość fanów komiksu przez... Chociaż moment w życiu, mieliśmy taki moment w życiu, że ale by było dobrze coś napisać, jak, jakąś historię komiksową. A niektórzy dalej to mają. Niektórzy dalej to mają, okej. Okay. I postanowiliśmy sobie opowiedzieć teraz o takich tytułach, które tytułach, o takich projektach, które gdzieś tam się kiedyś triły w głowie. Ale prawdopodobnie nigdy ich nie zrealizujemy i od razu chcemy powiedzieć, że jeśli kiedyś do, zobaczymy jakiś komiks, który jest bliźniaczo podobny do tego, o czym zaraz powiemy, to wryja. to no, od razu wyś wy wyślę Andrzeja i jeszcze go będę głodził przez dwa dni. On wtedy jest najbardziej agresywny. Tak. Więc e, wypisaliśmy sobie po cztery po cztery historie, tak? tak? z których dwie są jakieś tam kompletnie autorskie i dwie... mm, Całkowicie, Image Comics, projekt autorski. Dokładnie tak i dwie rzeczy z postaciami, które istnieją. Prawda? Czyli powiedzmy fanfiki, ale to nie fanfic, bo chcieliśmy, żeby to było kiedyś wydane. Dokładnie tak. W czasach, kiedy to wymyślaliśmy. Mhm. I tutaj oczywiście, jeżeli też macie jakieś swoje własne historie, które kiedyś tam wam się tliły w głowie, ale z różnych powodów, no nie zrobiliście kariery jako twórcy komiksowi, chcielibyście się podzielić to piszcie w komentarzach, bo I ale ja... nie przejmujcie się tym oczywiście, bo są ludzie, którzy są twórcami komiksowymi i wydają takie potworki jak na przykład Frank Miller tego Nemezisa z Batmanem, który chciał, nie to był Holy Terror Batman? Holy Terror, tak. Ale, yy, no, ale Także żaden fanfic nie jest tak zły jak to, co może być naprawdę wydane. Solomon Grandi. Uhu. I, wiele, in <grym> i wiele, innych, <grym> wiele innych przykładów, więc przejdźmy do naszych niestworzonych historii. I co, zaczniesz może? Mogę zacząć. Zacznijmy. Trochę przypał, bo to są bardzo przypałowe historie. A, A, natomiast, moje ulubione. <grym> jeśli chodzi o niestworzone historie, natomiast bazujące na czymś, to w czasach, kiedy byłem ekstremalnie zajawiony na Elsword z DC. Bardzo chciałem, żeby powstał taki polski średniowieczny Ellsword. I sobie dopisywałem postacie z DC, jak mogłyby wyglądać w Polsce. I jak będę strzelał tytuł roboczy? Slawman? <grym> <grym> Za bardzo zbyt łatwo jest dodać e na końcu slav, żeby, żeby co, coś z tego zrobić. Okay. Natomiast tam e, chyba najbardziej, oprócz takich oczywistych, że tam Jokera na Stańczyka, co nikogo nie bawiło, ale e, zmianę trującego bluszczu na Wilczą Jagodę, to, to z tego byłem naprawdę dumny I uznałem, że to mógłby być dobry pomysł i żeby Zielona Latarnia nosił taki przypałowy kaganek, wiesz, taki jak ch chodzili po miastach i, i, i sprawdzali, plus wszystkie te rzeczy, które... E, są u nas, a można by je w pewien sposób zaadaptować, mhm. z czego moim ulubionym to na tajną kwaterę tych wszystkich dobrych, którzy by tam byli, musiałaby być grota Łokietka. I nie widzę innej opcji. Okay. No i ta takie hi historia nigdy z tego nie powstała, raczej nazwijmy to um, miałeś, otoczenie, setting. Kon koncepcję, tak? tak? Tak, tak, tak, mia miałem koncepcję. Ta koncepcja trochę wy wyewoluowała w rzecz, o której nie będę mówił, bo mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją pocisnąć e i najlepsze pomysły sobie tutaj zostawiam, mm. <laughs> powiedzmy. Ale myślałem, że coś takiego właśnie w e klimatach mm, słowiańskich, ale powiązane z superbohaterami, który, których znamy. A można by ich bez problemu zaadaptować, bo różne gacki u nas latały, więc nietoperze uh -huh. też, też mogłyby się przyjąć. O, najważniejsza rzecz, która była w Red Sonie, bo scenariusz wiadomo, ale, ale Batman w uszance, to no, był Batman no. w uszance. To był dokładnie. Plus, bo bardzo dużo rzeczy ma, masz tutaj możliwości i jakbyś e, umieścił sobie jakiegoś Aquamena w Gople, e, czy, czy coś, super sprawa. Mhm. Uh -huh. Plus sama rzecz o, o, o tym jakby e, Szczurołap, e, i tu Szczurołap mi się łączy trochę z, z jeszcze jedną historią, bo chciałem, w tym miałem jedyny pomysł, e, o tym, że Szczurołap tworzyłby e, przeciwnika króla Popiela. Okay. I że to on by dowodził tamtymi myszami się wiesz. No, no brzmi to brzmi to całkiem fajnie. Brzmi, jakby miało sens, tak, no. czego nie planowałem. Okay, okay. No ja natomiast pamiętam, jeśli chodzi o rzeczy z postaciami, które znamy. Miałem kiedyś pomysł na fantastyczną czwórkę w wersji Max. Fantastyczna czwórka w wersji Max, która te też była tylko takim, taką luźną koncepcją, no miała być historią o klasycznym składzie fantastycznej czwórki, który no ratuje świat tam przed zagrożeniami e, rozpo, e, miniseria powiedzmy miała się rozpocząć od momentu w którym pokonali doktora Duma i go tam zamykają w więzieniu czy coś w ten deseń Takim klasycznym skratami. Tak do, do, dokładnie tak. I, i, i wiesz i są to mega popula, popularni bohaterowie jedyni w tym świecie i mm, już po paru stronach miało się okazać, że po prostu gdy flesze błyskają to są idealni i nieskazitelni, a tak naprawdę szczerze się nienawidzą i, i to, w, to, to miał być taki początek te, te, te, tej historii, oczywiście tak pan fantastyczny i niewidzialna kobieta mielibyś małżeństwem przy czym ona go zdradza na lewo i prawo, on w ogóle się nią nie przejmuje tylko siedzi w laboratorium i wymyśla rzeczy Johnny Storm miał tutaj być osobą, która no, jest takim playboyem, imprezowiczem który w pewnym momencie miał się dowiedzieć że złapał, złapał HIV. The Thing z kolei na niego pomysł miałem taki, że gdy Red Richards już mu powiedział że no, nie znajdzie sposób, że nie znajdzie sposobu żeby go przeczłowieczyć, że tak to ujmę, to on po prostu miał popaść w skrajny alkoholizm i próbować odbierać sobie życie, co mu nie wychodziło i dzięki, prze a dzięki temu przez to jeszcze bardziej popadał w depresję. No i generalnie miał być to taki mega, mega smutny komiks, w którym mm, głównym złym przeciwnikiem będzie Namor. Namor, który miał w tej historii po prostu zauważyć, że ta, ta, ta fantastyczna czwórka to jest tak naprawdę tylko jakiś e, PR-owy zabieg, a tak naprawdę oni wcale nie są jakąś zwartą grupą i powoli ich eliminować. I to eliminować w sensie eliminować, bo tam gdzieś sobie wymyśliłem, że zdaje się pod koniec drugiego numeru miał zginąć Johnny Storm. Więc e, tutaj już plan był taki bardziej konkretny, tam pamiętam. Numery zapakowane w czarną folię tak, tak. z trójką logo. Tak, w, ka w każdym numerze miała być czarna folia. Znaczy, pamiętam, że generalnie historia miała się kończyć w taki sposób, że temu namorowi faktycznie udało się zabić całą czwórkę, ale to też były tylko takie luźne koncepty, które tam gdzieś tam uzbierałem na, na zasadzie takiej, że faktycznie porozbijałem to na pięć numerów, ale tylko na zasadzie takiej, że wypisywałem sobie od myślników co w danym numerze miałoby być nic nigdy więcej z tym nie zrobiłem. Bo to w końcu fantastyczna czwórka, a mi do Marvela jest troszeczkę cholera daleko, prawda? Później się ogarnął, zaraz, zaraz, przecież to fantastyczna czwórka i wyrzuciłeś wszystko. <grym> tak dokładnie, przecież wiadomo, że z fantastyczną czwórką nie ma fajnych komiksów. Żarcik, żarcik. No ale tak, miałem taki właśnie pomysł na fantastyczną czwórkę w Maxie, a inspiracja wzięła się stąd, że wtedy przeczytałem pierwszy raz Cage'a, wtedy przeczytałem Pani Chermaxa, wtedy też miałem okazję Poznać Deadpool Max, no i, no i ten Max mi się tam jakoś spodobał. Pomyślałem sobie, że ta pierwsza rodzina Marvela, gdyby właśnie w takiej, w takiej, w takiej wersji została przedstawiona, to byłby ból dupy nieziemski, więc, więc jest fajnie. No ale tak jak mówię, no, nigdy to nie wyszło poza myślniki na kartce. Mhm. Ja kiedyś bardzo też chciałem zobaczyć, to, to było pod wpływem grafiki, kiedy była Velma i scooby jako łowcy zombie. I sobie tak wiesz zacząłem myśleć, jakby było na poważnie gdyby właśnie któraś z tych postaci zginęła i żeby się okazało, że je, ten potwór to nie jest tak naprawdę Lokaj John w przebraniu, tylko jest to prawdziwy potwór. Mhm. I w, te, w ten sposób też sobie od myślników pisałem jakieś wiesz, mhm. po, pomysły, że tak naprawdę Fred ich wszystkich podpuszczał i tak dalej i tak dalej. Mhm. Później wyszło ten Scooby do Apokalips, lata później i. i Zepsulić. No, znaczy uznałem, że może no, lepiej bym to na <laughs> niż te. Nie, nie, nie podobał mi się ten Scooby-Apokalipsy zdecydowanie. Ale coś takiego e, ze scooby który był jedną z moich ulubionych animacji, albo bajek, pozdrawiam Wojtka, e, to bardzo chciałem kiedyś coś, coś takiego zrobić. Ale na szczęście pominąłem całkowicie ten temat. Inni to zrobili, inni to zrobili hmm. zrobili to źle, więc No uzna... dobra to mogę powiedzieć, że no dobrze, że tego nie zrobię. <grych> Natomiast e, taką kolejną rzeczą właśnie tak. Znaczy, to z jednej strony w świecie, który znamy, ale z drugiej strony z postaciami, których nie znamy. Ale włączam to do e, dwóch tytułów z postaciami, które znamy mhm. pokręcone. Niemniej e, w momencie, w którym już byłem zajarany The Walking Dead ale jeszcze nie znałem takiego tytułu jak Krost. E, wymyśliłem historię. To szczęśliwszy. Na pewno, tak, wymyśliłem historię, która miała być e, spin-offem The Walking Dead z kompletnie innymi postaciami, nie, nie, nie tam Ricky i Spółka, tylko mieliśmy poznać dwunastkę m, ocalałych, e, który, którzy tam zebrali się, stworzyli grupę i usiłowali e, przetrwać. I udało im się znaleźć miejsce no idealne, po prostu nie wiem właściwie co to miało być, tam sobie wymyśliłem jakiś schron tu, <laughs> jakiś schron, schron turbo, tur, turbo antyapokaliptyczny. Podoba mi się nazwa, trzeba to, to jakoś opatentować. Generalnie no, chodziło o to, że mieli znaleźć właśnie jakieś miejsce, w którym, które było na tyle dobrze zaopatrzone i nierozgrabione, że można było się zamknąć i bezpiecznie przetrwać nie wiem, X, X lat powiedzmy, nie? No i y, historia miała polegać na tym, że wśród tej dwunastki okazywało się, że jedna, jedna osoba jest psychopatycznym mordercą i gdy oni y, sądzą, że są bezpieczni od zombi, okazuje się, że wśród nich jest, jest walnięty gość i generalnie historia miała być znowu na myślniki, rozpisana na 12 zeszytów, gdzie pod koniec każdego zeszytu ktoś miał ginąć. No i generalnie historia miała być tak skonstruowana, żeby do samego końca nie było do, wiadomo, kto zabija. A zabijał o, lokaj John? Nie. A ostatnia scena, ostatniego numeru miała polegać na tym, że wie, gdy już wiemy, kto zabija, i ta jedna osoba powyżynała całą resztę schronu, wychodzi, wychodzi się przejść, dostaje headshota od Rika, koniec komiksu. Taki był pomysł. No, ale, ale takie ładne nawiązanie. No. No, ale generalnie pomysł, pomysł mi tam się gdzieś tam z tyłu tlił w głowie, do momentu, w którym nie przeczytałem miniserii Cross Psychopaths która mniej więcej polegała na, na tym samym, no, do, do, co prawda tam nie było, że się zamknęli w schronie, tylko była tam historia e, grupy ocalałych od tego tam, krzyżowej prawda, zarazy, kto, gdzie wśród tej grupy był po prostu jeden totalnie walnięty koleś. Mówię, mm, panie, panie lapam. To, to jest straszne uczucie, jak wymyślisz jakąś historię, nawet masz mu jakoś, jakoś w głowie mniej więcej ogarniętą, mm i widzisz się z kimś i opowiadasz mu do mnie, mówi, ty, dokładnie tak było w tym opowiadaniu, które ja mówię, Fuck, <śmiech> no ja jeszcze zaraz przejdę do, do projektu, który miałem już naprawdę całkiem fajnie rozpisany, a później się okazało, że ktoś coś z tym innym, coś, no ale zaraz do tego Myślę, że to przejdę. jest bardzo podejrzane, to jest tak samo podejrzane, jak widzisz się z kimś mm. i mówisz, stary, poskakałbym w sumie na trampolinie, on mówi, odpowiada, stary, co to za pomysł, genialny pomysł, też bym poskakał na trampolinie, Włączasz telefon? I wyświetla ci się reklama, kup trampolinę. Co? Dokładnie. To jest tak samo podejrzane. Mhm. Przechodzimy do um, Image Comics całkowicie tych. Do, dokładnie. Um, moim takim w pewien sposób nawet dopracowanym kiedyś z kumplem, my chci, chcieliśmy nawet z tego filmu animowany robić, ale ogarnęliśmy, że nie umiemy tego robić. Jest, no, to, taki, jest, jest, ten, to jest Zdarza się, zdarza jest, jest się. Jest to jakaś przeszkoda. Młodzieńcze zapały często na tym gasną. No ale to, z tym to jest dość osobista historia. Nie będę kontynuował. Bo, bo przy to. Nie, bo niektórzy. No. OK. Nie, do, nie, nie przepadam za tak niesłownymi ludźmi. Hmm. Uh, miałem pomysł na serię o bandzie gości, którzy jeżdżą Hodrodem. Seria nazywała się Hodrod, ponieważ nic lepszego na tamten czas nie... Wymyślenie nazwy jest chyba najtrudniejsze ze wszystkiego. Wymyślenie nazwy, kadr ci w oko, stary, to przecież była droga przez mękę dla Doko, nas. Dokładnie, tak. E, I e, miał. Świat miałby być jakby zbudowany z pozostałości e, westernów gigantów. W sensie, wyobrażałem, wyobrażałem sobie. Olbrzymów, którzy byli rewolwerowcami, mhm. jak któryś ginął, no i padał na ziemię i tam zostawał, a tam ci pozostałe Olbrzymy dalej chodziły i szukały sobie innych e, rewolwerowców. I w kościach tych, e, re, w tych ganslingerów, boże, rewolwerowców mhm. e, olbrzymów budowano miasta, i ludzie, na przykład, żeby szybciej się poruszać, e, znaleźli taki sposób, że m, budowali samochody, które z tyłu miały e, końcówkę naboju i wchodzili do leżącego rewolweru i ktoś naciągał ten, ten wielki... Boże, jak to się nazywa? Cyn nie cyngiel? Spust. Za spust ciągniesz, ale odciągasz... kurek? Co ja, pistolet kiedyś <śmiech> miałem w no, no, ale chodzi o to, że wchodzisz do, do, do magazynku rewolweru i cię wystrzeliwuje i w ten sposób się szybciej poruszali pomiędzy różnymi etapami. Byłem wtedy mocno zajawiony na, na, to się nie zmieniło, dalej jestem na żółwie ninja zajawiony, mhm. na, na deskorolkę główna postać nazywała Rod i tylko trochę przypominała Rodneya Mulena, który jest największym deskorolkarzem w historii. Więc tak, tak to sobie wyobrażałem. Świat, który jest jakby zdominowany przez gigantów, ale jak oni już padną, to w nich się rozwijają różne miasta. I w zależności skąd ten gigant pochodził mógł wyglądać trochę inaczej, mieć trochę inną broń i z tego coś tam e, można było wybrać, a oni podróżowali w poszukiwaniu e, jakiejś ostatecznej broni, żeby zastrzelić e, tego ostatniego giganta, który się jeszcze gdzieś błąka. No, ok, spoko to ja, ja przejdę do, do, do ja, prze, nie, nie, nie, ja, prze, ja przejdę do rzeczy, która w związku z tym, co przed chwilą powiedziałeś, absolutnie miała tytuł. I mało tego, nie tylko miała tytuł, ale już miała nawet rysownika. I wydawcę. Wydawce nie, ale już miała e, rysownika, już. Po, I to po nie byłeś ty. Nie, nie, ja nie umiem. Nigdy nie umiałem, a e, nie miałem też aspiracji do tego, żeby się nauczyć. Niemniej e, historia, która miała. Powiedzmy, że scenariusz, bo to było omawiane wielokrotnie, były, było, było, miałem taki cały zeszycik z rozpisanymi, z rozpisanymi wydarzeniami i chyba to będzie pierwsza rzecz spośród tutaj dzisiaj wymienionych, która miała być absolutnie, totalnie obyczajowa bez żadnych superbohaterów, supermocy, apokalipsy, przyszłości, zombie i takich tam rzeczy. Tam, to ja nie wiem, czy ja mam teraz mówić o tym <grym> ostatnim, który mi został, ale okej. Okay. Okej. Okay. Niemniej rzecz nazywa, miała się nazywać Mieszuch. I teraz jak będę mówił, co, co sobie wymyśliłem dla tego komiksu, to myślę, że już będzie się kumać, jaka produkcja mnie załamała, gdy się pokazała. Koniec końców. Historia miała być o młodym chłopaku który wraz z rodzicami przeprowadza się na wieś. To jest tory. Sęk w tym, że on był totalnym mieszczuchem i nie umiał żyć bez dostępu do internetu, bez smartfona. Jak machina. Dobra, wtedy, do, dobra, wtedy, wtedy, to było, wtedy to były telefony. Wtedy, gdy myślałem nad mieszczuchem, jeszcze smartfonów nie było. Więc po prostu nie umiał sobie wyobrazić miejsca bez internetu, bez gier komputerowych, bez, do, bez właśnie swojego telefonu. I gdy przeprowadził się na tą wieś, okazało się oczywiście, że internetu nie ma, zasięg, zasięg jest ciężki i w ogóle jest w czarnej dupie cywilizacja umarła i uciekła, albo najpierw uciekła, potem umarła, nic tam nie ma, totalna wiecha. No i y, zamiast załamać się i nie wiem, tam targnąć się na swoje życie czy whatever, y, chłopak po prostu postanowił zmienić tą wieś na... Na miejsce, które jednocześnie jest wsią, ale z cywilizowaną wsią. I znalazł e, poparcie w miejscowym księdzu, który wyraził to poparcie dla chłopaka tylko i wyłącznie dlatego, żeby dopiec swojemu bratu, który był wójtem. Bracia byli bliźniakami. Okej, okay. to, to, to, to, to, teraz my, my, do serialu dochodzę. W którym my, my, my, to mogło być? My, myślę, że już kumacie <śmiennie> mniej więcej. <śmiennie> co, co mnie załamało, gdy pokazało się w telewizji. Tak, oczywiście, mówię o rancho rzucałeś wtedy meblami. No i generalnie właśnie historia miała być taka, że właśnie ci mieszkańcy tej wsi e, z jednej strony podchodzili bardzo ostrożnie, czy też wrogo do tego, do tego szłopaka, później on powoli przekonywał kolejną osobę i faktycznie ta, ta wieś się zaczynała rozwijać, ale z drugiej strony e, mieszkańcy tej wsi też przekonywali go do takich swoich zwyczajów, przez to, przez to tam jakieś tam ob, obrządki typu e, o, kurczę, uciekło, mi, uciekło mi słowo to takie święto jak są zbiory Dożynki. Dożynki, o, oczywiście że dożynki mu się zaczynały podobać. No i oczywiście historia miała polegać na tym że z jednej strony on tą wieś rozwija y, swoim zapałem i chęciami a z drugiej strony też zaczyna y, akceptować zwyczaje panujące na, na, na wsi też mu się zaczynają podobać. Oczywiście gdzieś tam po drodze miała być jakaś, jakiś wątek romantyczny i to wszystko było rozpisane już tak, nie powiem, dość dokładnie na trzy albumy po 80 stron, cholera, więc tutaj się naprawdę, naprawdę... naprawdę oni cisnęli 8 sezonów, mogłeś się bardziej postarać. Na, naprawdę się, można powiedzieć, napracowałem, jeśli o to chodzi. Tak jak mówisz, nawet z, z, z, miałem kontakt z osobą, która tam coś rozrysowała, tak wstępnie. No i właśnie cała historia polegała z, z mieszczuchem na tym, że w momencie w którym musiałem się troszkę mocniej skupić na nauce, więc, więc planowanie tego tam zeszło na dalszy plan. No a później się ukazało oranżo na jedynce i było takie oh shit. Więc yy, no tak, tak tak po prostu upadają marzenia i Byłem pierwszy. <laughs> jest, Jak mój no... ziomek kiedyś myślał o sprzedaży e, różnych wesołych papierosów i tym podobnych rzeczy za mm. pomocą takich skrytek, gdzie dostajesz kod SMS-em i sobie otwierasz i możesz odebrać kiedy chcesz i nie ma problemu. Mm -hmm. I kiedyś idziemy i stawiają pierwszy paczkomat u nas ten dostał po prostu ataku szału, że ukradli mu pomysł na dystrybucję różnych rzeczy. No, okay. no. Ale co zrobisz? No Niemniej nie Mieszczuch umarł śmiercią prawda, naturalną wraz z narodzeniem się rancza. Ale może kiedyś wróci w zmienionej formie. Mm -hmm. Albo nie. Albo nie. Na przykład że to fantastyczna czwórka pojawia się na wsi. Tak. I orają pole. Przez pół pierwszego tomu. <grym> Fingiem. No. to byłaby dobra historia z fantastycznej czwórki. A inną moją historią był zaadaptowany na współczesne czasy Szewczyk Dratewka, który przeżył dzięki, to był taki mocno helbojowy klimat, że Szewczyk Dratewka dzięki smoczej krwi sobie przeżył do tej pory i że był zabójcą demonów, smoków i tak dalej. I już nie do końca wyglądał jak człowiek, bo na przykład wykrawał z siebie skórę i wszywał sobie tam smoczą skórę, żeby mieć jakby naturalny pancerz i robił sam na sobie przeszczepy z tych potworów, żeby być silniejszym. Więc to był trochę taki mm, autorski potwór Frankensteina, jeśli chodzi o jego y, wy wygląd. Y, no i nie, nie ukrywam, ekstremalnie zainspirowany y, Hellboyem, walka z różnymi tymi mitycznymi y, rzeczami, które u nas się pojawia pojawiały, y, wodnikami, niewodnikami i tak dalej, ale sam. Wilmin na kwasie taki Tak, tylko bardziej mi chodzi o tą współczesność. Nie, że znowu w tamtych czasach, tylko uh -huh. że, że wszystko, wszystko współcześnie, więc trochę tak w klimatach hmm, Hellblazera można powiedzieć, żeby Szefczyk Dratewka był takim frankensteinowym, znaczy potworu frankensteinowym Hellblazera. Taki, taki był pomysł uh -huh. na to, ale sam jakby pomysł na postać z wszytymi różnymi częściami z różnych stworów, um, wydawał mi się ciekawy, Aha. ale też nigdy nic z tego nie powstało. No i... A jak coś powstaje to się dowiem kto to zrobić. <laughs> okay. Natomiast e, ostatnia taka rzecz, którą sobie w, wypisałem tutaj też miała tytuł. Tytuł, o! Ty, tytuł brzmiał Dojo Trip i m, to z kolei jedyna rzecz, która tutaj Jeśli była... to będzie o judo na kwasie to musisz to zrobić. Właśnie tutaj e, to, była to jest jedyna z tych czterech rzeczy, o których e, powiedziałem, która była planowana raczej jako paski komiksowe publikowane w internecie. A, okay. e, przy czym nie paski nie, w sensie mm, nie wiem KOPSA że tam po, po trzy obrazki, tylko ra raczej no, plansza? Właśnie nie plansze, ale nie paski. że, że Dwa rządki po, po trzy, trzy obrazki. no paski. Ja wiem, że to jest już plansza prawdopodobnie, tylko... Tylko pozioma. No, no, na, Dłużej niż pasek, krócej do, do, niż... Krócej niż pl plansza, czyli pół, pół plansza. Chyba jest to plansza, ale Naz, no, nie to umownie półplanszą. Dojo Trip, która miała być po prostu taką historią, która wówczas właśnie w komiksie internetowym była dość popularna, czyli bo to były czasy, kiedy odkrywałem właśnie Kopsa, gdy było Back City, znaczy CoPsa chyba wtedy jeszcze nie było, ale na pewno było Bug City, na pewno był Bunt. na pewno był Bunt, na pewno był, był jeszcze albo już dogorywał Losuks i no, historia miała po prostu polegać na tym, że poznajemy Łukasza, który jest chłopcem do bicia w szkole i on stwierdza, że chce się nauczyć bronić, żeby go prawda, nie bili i mu nie kradli śniadania, więc zapisuje się do Dojo Dojo, które jest jedynym Dojo w okolicy i co dziwne nie ma tam żadnych uczniów, więc zostaje przyjęty z po prostu z, szeroki, z szeroko otwartymi rękami i rozpoczyna trening. Z czasem miało się okazywać, że jego senpai tutaj nazywany Johnem. Nie wiem dlaczego Łukasz miał trenować u boku Johna, ale... Żeby prostu... było bardziej Amerykaninja. Tak, Ninja. Tak, dokładnie. Tak. No, no, Łukasz w pewnym momencie odkrywa, że John tak naprawdę zajmuje się praniem brudnych pieniędzy, a dojo to jest przykrywka dla brudnych interesów. Przy... Dlaczego dojo trip? Ponieważ w pewnym momencie okazuje się, że John zostaje porwany i Łukasz poznaje współpracowników Johna i razem ruszają w podróż, żeby go odbić. I tutaj mia miało być tak, że ta niezwykła drużyna miała się składać z Łukasza, yy, z... Będę powiedzieć do końca, z Łukasza, z... Tadeusza, ta, ta, tak go nazwałem, ale pamiętam, że planowałem to zmienić, Tadeusz, który by, zarabiał jako DJ na potańcówkach emerytów i generalnie był właśnie ba, bardzo związany z Toruniem, o, ta, ta, taka była, taki był mhm. pomysł na niego, miała być wyskocznia. Czyli e, polska wersja wyroczni z Matrixa. Ona po prostu miała mieć dziw, różne dziwne wizje, które popychały fabułę do przodu, a wizje wywoływały grzybki halucynogenne. To też nawiązuje do tytułu komiksu. I, i, takie, dokładnie, i tak, dokładnie. I gdzieś tam jeszcze po drodze miał się pojawić e, nie pamiętam teraz jak ta osoba się miała nazywać, ale generalnie miał, miał to być adept do, Dojo, który walczył na baseballu głównie, aniżeli zadawał ciosy, ciosy rękami i nogami i właśnie taka niezwykła drużyna miała wyruszyć w, to, w tą podróż, żeby odbić Johna. No i no i ten. Te, te, te, Odbić Johna brzmi tak podejrzanie, już. Ten, no cofać ten, Bułgara po prostu. Ten, no i te, ten, ten, ten pomysł też <coughs> gdzieś, gdzieś tam po prostu nie wyszedł poza y, rozrysowanie przeze mnie wstępne tam. Ja to bym przeszło Paru pasków, i no, ogólnie to był właśnie wtedy taki moment, w którym był taki pewien boom w naszym polskim internetowym komiksie i każdy, kto. Miał w domu skaner i długopisy. ewentualnie ołówek potrafił coś wrzucić i stworzyć jakąś podstawową, bardzo prostą stronkę. Więc uznałem, że skoro wszyscy mogą to czemu ja nie mogę. No ale to nigdy się nie ukazało ostatecznie. Więc to, to jest taka ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć. Można by to dojo wcisnąć w szkielet gigantów. Okay. I połączyć to w największe uniwersum, że tamten ostatni gigant porwał Johna. O, tak. I oni, żeby go odbić, wsiadali w gigantyczny. Tak, no i byłby gość z baseballem. Z... Okay, okay. No więc myślę, że zrobimy kryzys na niestworzonych ziemiach. <głosy> najprawdopodobniej. <głosy> to jest bardzo ładna nazwa, kryzys na niestworzonych ziemiach. Więc, więc tak, to są takie nasze pomysły, które gdzieś tam się w głowach tliły. No, pomysłów I... jest dużo, dużo więcej. Tak, ale o tych czterech wspomnieliśmy, tak. ponieważ nigdy ich nie wykorzystamy. najprawdopodobniej. No A miejmy nadzieję, że kiedyś uda nam się wykorzystać inne nasze pomysły. Mhm. Jeżeli wy... Trzymajcie Co... kciuki za tak. nas, żebyśmy się ogarnęli. Tak, i, i my sami też no, za, za siebie trzymajmy kciuki. Całe się, życie. Żebyśmy się ogarnęli. Natomiast jeżeli macie jakieś właśnie swoje pomysły na komiksy, których nigdy nie stworzyliście, a chcecie się podzielić. Nieważne, czy jest to coś bardzo poważnego, czy też wręcz ba bardzo niepoważnego, dajcie znać w komentarzach. My jak zwykle dziękujemy za to, że byliście z nami przez te niecałe półtorej godziny. Słyszymy się za dwa tygodnie i to już chyba będą nasze urodzinowe. Jeśli to będzie nasz urodzinowy odcinek to, to coś tam zrobimy a tak. jak nie to zrobimy. jak. Też będzie. coś zrobimy tylko coś innego. za tak, Odcinek na przykład. Dokładnie tak więc jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.